96 druga środka. Daj mi spoczywać futbol. W drugim rozdziale, w 13 wierszu czytaliśmy, albo w 14 wierszu czytaliśmy, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność. Do tego słowa, lud na własność, chciałbym przeczytać wiersz z pierwszego listu Piotra. Już w tym liście byliśmy, ale jeden wiersz nie przeczytaliśmy. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Tam jest też mowa o tym wykupieniu i nabyciu ludu. Czytamy tam w drugim rozdziale.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 Wskazuje na to, co stało się z Izraelem, kiedy zostali wyprowadzeni z Egiptu. Mianowicie, zostali wyzwoleni z mocy egipskiej i szatana, mocy faraona, i stali się ludem i własnością e, bożą. I czytamy w drugiej księdze mojżeszowej. Może otwórzmy to miejsce. Druga księga mojżeszowa, 19 rozdział. 19 rozdział, piąty i szósty wiersz. Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością, ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówić do synów Izraela. Taką obietnicę miał lud izraelski od momentu wyjścia z Egiptu. Jeśli będą posłuszeństwo szli, posłuszeństwie szli za Bogiem, to Bóg uczyni z nich szczególnym ludem. Ale to, że my staliśmy się szczególnym ludem Bożym, nie jest tylko zewnętrzną etykietką, tylko łączy ze sobą szczególne myśli, obowiązki i przywileje. Kiedy w, w pierwszym liście Piotra, w tym wierszu, o którym czytaliśmy, czytamy o, jak to jest powiedziane, w dziewiątym wierszu, rodem wybranym, to nawiązuje to do słowa naród. Jeśli myślimy o narodzie, to mówimy o tym samym pochodzeniu. My wszyscy jesteśmy Polakami i tego pochodzenia, Polskiego i z tego względu Polakami. I tak samo ma się z tymi sprawami duchowymi. My jesteśmy rodem, narodem bożym. I tego Bożego pochodzenia. I skoro jesteśmy tego Bożego pochodzenia, to mamy obowiązek i przywilej według tego pochodzenia, skąd pochodzimy, żyć. Jeśli czytamy dalej w tym pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale o tym, że jesteśmy. Ludem nabytym to lud nawiązuje do jedności, którą tworzy. Ludowość albo lud idzie, podąża w tym samym kierunku jednomyślnie. I my jesteśmy ludem Bożym. I to też Bóg w nas i wśród nas chce widzieć, żebyśmy szli w jedności tą drogą. Czytamy dalej w tym dziewiątym wierszu, że naszym zadaniem jest rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał z ciemności do swej cudownej światłości. I to jest główny, naczelny cel tego, że jesteśmy narodem i ludem Bożym. Mianowicie, żeby na tym świecie ogłaszać i przynosić błogosławieństwo Boże. I to jest też ta myśl, która jest zawarta tutaj w naszym rozdziale, w liście do tytuca, Mianowicie czytamy też o tym, żebyśmy, że jesteśmy ludem na własność. To znaczy należymy do Boga i naszym zadaniem jest, żeby czynić to, co jest Bogu miłe. Nie bardzo porusza ta myśl, że Bóg nas wyzwolił z ciemności do Jego cudownej światłości. To jest bardzo poruszające, jakie słownictwo Słowo Boże nieraz używa. Nie jest napisane, że nas powoła do Jego światłości, tylko do Jego cudownej światłości. Wiecie, każdy człowiek, który się nawraca z ciemności i wkracza w społeczność Bożą, to dla niego obcowanie z Bogiem jest rzeczą bardzo cudowną. I człowiek, który ma czyste sumienie, nie, nie boi się światłości Bożej, nie boi się stać w promieniu, objawiającym świetle Bożym, który rozjaśnia całe nasze serce, całe nasze życie i pokazuje jeden do jeden, jak ono wygląda, tylko się cieszy być i stać w światłości, oświetlony, otwartą księgą przed, Bogą, przed Bogiem i czuje się dobrze w tej światłości, bo nie ma nic do ukrycia. A człowiek niewierzący, on się chowa w ciemności, bo on, kiedy musi stać w promieniu objawiającym Go świetle Bożym, jest po prostu zawstydzony, bo objawia to całe Jego życie. A dla nas jest to cudowna światłość Boża. I w tej światłości my mamy żyć. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden, też poruszający detal tutaj w naszym rozdziale, mianowicie czytamy w 13 wierszu, kiedy było mowa o tej nadziei i o tym, że Pan Jezus przyjdzie też w chwale, bo tutaj są obaj myśli połączone, mianowicie to, że Będziemy pochwyceni, ale że Pan Jezus też przyjdzie w chwale Czytamy to w tym trzynastym wierszu To jest napisane Że oczekujemy Błogosławionej nadziei I chwalebnego objawienia się Wielkiego Boga I Zbawiciela. To jest bardzo poruszające, że tu nie jest napisane Tylko Boga Izbawiciela, Tylko Wielkiego Boga Duch Boży pisze zawsze w taki sposób Żeby w naszych sercach po, po, po, e, Wywyższać osoby Pana Jezusa. To jest nasz wielki Bóg w tej cudownej światłości. Słowo Boże używa takiego rodzaju słownictwo, żeby poruszyć nasze serca, jak bardzo my jesteśmy błogosławieni. <tryk> Jeśli można to do końcówki 14 chciałbym coś powiedzieć i początek 15 Gorliwi w dobrych uczynkach i to mu Chciałbym takie dwa przykłady dać Jak wiemy często jeździmy samochodami i jest tak, że o, dziękuję Ci bardzo Moja żona bardzo zwraca uwagę, jak ja jeżdżę samochodem i często mi mówi, uważaj. Każdy kierowca czuje teraz to, że jedziesz, jedziesz i nagle ktoś mówi, uważaj, to jest taki, uważaj, to reagujesz. Aż się potnie na sobie, a nic się nie stało. Nic nie było, po prostu żadnej tej... I tracisz taką cierpliwość i troszeczkę tak te rzeczy bierzesz, tak zaczynasz pomału tak brać jakiś margines na tą osobę ale ostatnio jechałem z moją żoną i powiem wam, że powiedziała uważaj i rzeczywiście to było dobre gdyby nie powiedziała to byśmy mieli może i wypadek to jest ta jedna rzecz druga sprawa, zwróćcie uwagę ci którzy jeżdżą, jest stop i teraz tak też Bóg dał, że niektórzy zwrócili uwagę że trzeba przed stopem jeszcze, czy równo z tym stopem, kreskę narysować taką konkretną, szerokie są te kreski każdy kto nas dojeżdża ma taką głęboką świadomość, że ktoś dobrze to wyznaczył. Nie dyskutujemy w ogóle z tą kreską. Podjeżdżamy, równo stajemy. Kiedyś nie było takiego czegoś, Bóg tylko stopi. Lekceważyliśmy go, bo coraz dalej żeśmy wyjeżdżali. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg chce, abyśmy do Słowa Bożego podchodzili do takiego naprawdę konkretnego autorytetu. Bóg chce, abyśmy odczuli to, że to, co Bóg mówi, jest prawdziwe i to wymaga od nas takiej reakcji. Jakuba dzisiaj czytamy o tym, żeby to Słowo Boże jest jak zwierciadło. Czy ktoś z nas gdy stanie przed zwierciadłem, czyli przed lusterkiem jest tym, który y, zlekceważy swój zły wygląd, że załóżmy włosy są nie aż tak poprawione, czy buzia nie wygląda tak jak powinna, że popaśćcie, masz załóżmy jeszcze wysmarowaną buzię. Nie. Weźmiesz korektę, zrobisz a więc Słowo Boże dla, naprawdę jest dla nas taką, można powiedzieć, takim błogosławieństwem ale błogosławieństwo my często zapominamy jakiś czas temu miałem już materac z łóżku już wyleżany i gdy kładłem się na niego była ta bieda, że no po prostu wstawałem rano bardzo taki, wiecie zmaltretowany wręcz normalnie tym materacją postanowiłem sobie materac zmienić, zmieniłem go pierwszy tydzień Pamiętałem, że jest dobry. A teraz tle powszedni po prostu. No, jest wygodny, i super. W jaki sposób no, odczuwam tą wygodę, ale nie czuję tej wdzięczności w ogóle no, do materaca. Ja tu daję tylko przykład. Bóg, Bogu powinniśmy być wdzięczni za to, że oprócz tego, że chcecie Cię wprowadzić wąską drogą, pozostawił Ci cudowne słowo, które naprawdę jest dobrym, prawdziwym. Pięknym, autorytetem, ale godnym do, te, do tego, aby rzeczywiście to, co ci bracia mówią, to mów. Tak jak dałem przykład mojej żony, nie lekceważmy tego, że ktoś coś ci mówi. Często my mamy taką nadwrażliwość na kogoś. Mamy też nadwrażliwość, po prostu nie będziesz mi ojcował. A tu nie chodzi o ojcowanie, ale troska. Tak jak matka troszczy się o dziecko, do końca życia będzie tym. Tą matką, tak samo Bóg, on naprawdę chce być tym, który chce, y, abyśmy byli gorliwi. To nie chodzi o to, abyśmy coś dosłownie na odczepnego zrobili. Jest. Podjechałem kiedyś na światła, jak już <coughs> mówimy o tej drodze, podjechałem tak blisko, że byłem za światłami. I co z tego, że stanąłem na skrzyżowaniu? Stanąłem. Aż, weźcie, mówię, stwierdziłem, no to zatrąbi, to pojadę. I poczekałem, aż cierpliwie zatrąbił ten ktoś że już jest zielone i pojechałem a więc no, prawie zrobiłem dobrze a te prawie to wiemy jak to w życiu jest a więc moje chrześcijaństwo jak i nasze ono ma być czytelnym ale tylko jeśli będzie rzeczywiście Bóg dla nas tym autorytetem tu pisze abyśmy byli gorliwi w tym dobrym uczynku a więc bądźmy świadomi jeśli chodzi o, o to jak mam stawiać te kroki jak mam czytać te słowo i jak rzeczywiście w tym, te życie, ten potencjał, który Bóg mi dał, tą wygodę wykorzystać, my wiemy, że każdy w jakiś sposób pomalutku, po pomalutku, kropelka po kropelce traci jakąś energię do niektórych rzeczy. A dlatego Bóg mówi do nas, to mów. To jest jak gdyby znowu, abyśmy przytomnieli, abyśmy znowu do pionu poszli i abyśmy nie lekceważyli tych, którzy mówią uważaj ja wiem, że każdy z nas w jakiś sposób na różne sprawy bierzemy jakiś margines każdy z nas jest inny ale jest takim błogosławieństwem abyśmy z tych słów mogli wybrać abyśmy stąd wychodząc to jest dobry klimat, tu nam świat nie przeszkadza ale za parę godzin wrócimy do tego świata i niech to słowo zostanie w naszych sercach, bo Pan tutaj to mów i tak napominaj to też napomnienie nikt, nikt nie będzie uwrażliwiony że to nie mnie dotyczy Dzisiaj może nie, ale jutro niech Bóg da nam takie tej świadomości tego, że Bóg właśnie chce, abyśmy dobrze reagowali, abyśmy mieli ten autorytet jako tego słowa, tej drogi, którą Bóg jako nam wyznaczył. zanim przejdę do tego trzeciego rozdziału to jeszcze ten piętnasty wiersz tylko tak krótko, krótko chcę skic zrobić tego jeśli on mówi to mów do tego zachęcaj i tu piszę w polskim strofy, ale w niemieckim jest Iba ibafür, czyli przekonaj albo udowodnij tym ludziom ale z całą powagą, nie, że tam y, z uśmieszkiem albo żartobliwie, nie. Trzeba tych y, słowo udowodnić przez to słowo, że to tak jest napisane i tak się trzeba trzymać. I muszę powiedzieć, to jest ciągła praca każdego sługi Bożego, który też ma pewne zadania. Oczywiście indywidualnie, ale też i społecznie. I potem było to w trzecim rozdziale, jeśli mogę przejść, pisze apostoł Paweł Przypominaj im. To pierwsze słowo jest przypomnąć. Przypomnij im o tych rzeczach. Czyli on w tym trzecim rozdziale na nowo przychodzi z powrotem do tego, co już napisał, żeby oni nie zapomnieli My wiemy jak się przypomina na przykład jakieś terminy, które się ma w rodzinie, urodziny albo na przykład terminy konferencji. To dostajemy czasem albo telefoniczną informację, albo przez internet. To jest tak zwane przypominanie. Kogoś zaproszę, to ten ktoś sobie ten termin zarejestruje i od czasu do czasu przypomina sobie. Młodzi to potrafią w komputerze sobie yy, w kalendarzu napisać i ten komputer co jakiś czas bzm, bzm, aha, no to idziesz do tego, co, czemu, o czym on mi to przypomina. Aha, bo dzisiaj ma Andrzej urodziny. No, no to nie mogę zapomnieć Ale jak jestem zajęty cały czas yy, w takim dniu codziennym pracuję na przykład i, i też mam inne e, e, rzeczy, jak <śmiech> ma rodzinę dzieci, to ma dużo obowiązków, to czasem zapominają o pewnych rzeczach, które są jeśli chodzi między stosunki międzyludzkie normalne. I dlatego to samo jest podobnie ze Słowem Bożym. Bo my ciągle upadamy. My po prostu nigdy nie będziemy perfekt, Nigdy nie będziemy do... to tylko Pan Jezus był. Pan Jezus powiedział kto jest tym doskonałym? Tylko Bóg, nie człowiek. Bóg jest tym doskonałym. Więc my musimy to przypominanie przyjąć od Pana Jezusa, że On nas miłuje, dlatego nam przypomina. On nie robi z tego, żeby nas zniechęcać. To nie jest cel. I nie było też celem apostoła Pawła, żeby, żeby Tytus zniechęcał tych wierzących na krecie. Przecież oni już byli przed Pawłem. Ale to, co Paweł tam widział, no nie wszystko było tak, jak to było... Mm, kosza, jak to u nas się mówi. To nie było wszystko tak, jak powinno być. Ale jak się przypomina Słowem Bożym, to jednak coś tam zostaje. I też na pewno wam też zostaje coś z tej konferencji. Sądzę tak. I przypominaj im. I teraz chodzi, przecinek jest. I chodzi o to, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni. Gotowi do każdego dobrego uczynku. I też chrześcijanie, jeśli mamy tą władzę, która oczywiście wymaga od nas na przykład pewnych obowiązków, są to obowiązki oczywiście takie, które my w życiu, my nie jesteśmy na wyspie, my żyjemy w tym świecie, chociaż nie jesteśmy z tego świata, ale mamy też te obowiązki wobec władzy, żeby pewne zarządzenia, które nie są sprzeczne ze Słowem Bożym, z, z naszą wiarą, możemy wykonywać, prawda? Jeśli, yy, pra, yy, jeśli film, yy, władza daje nam pracę, tak można powiedzieć, to mamy pracować, prawda? Wtedy też byli yy, władcy, którzy byli okropni, którzy yy, my dzisiaj jak już było wspomniane o tej wolności, o której brad wspominał, że yy, ta wolność Yy, oni ci wierząci nie mieli, ale mimo wszystko apostoł Paweł, który jeszcze krótko miał tą wolność, bo on był w Nikopolis, tego, ten list pisał, on miał jak mów, może parę miesięcy wolności I, i, i musiał się stawić przed cesarza Nerona, to on jednak wiedział jaki to był ten cesarz okropny, prawda, to był dyktator, ale mimo wszystko pisał e, e, apostoł Paweł do Tytusa, aby byli poddani, to znaczy nie byli oporni, tylko wykonywali to, co e, do obowiązku za, zależy. W każdym kraju i w Niemczech, i tu jest konstytucja. I ludzie się często powołują na konstytucję, jakie my mamy obowiązki, a jakie ma obowiązki e, państwo wobec nas. I też... E, Myślę, że i w polskiej kiedyś to, tego nie było, ale w niemieckiej jest przede wszystkim, że e, każdy obywatel tego kraju ma prawo do wolności wyznania sumienia i życia e, w tej społeczności, ale e, żeby nie było to sprzeczne e, z tym, e, z władzą. To znaczy e, my nie możemy nic zrobić, co by władzy szkodę przynosić, szkody materialne czy jakieś te inne. My mamy też na przykład robić sumienie podatek do fiskusa, prawda? Solidnie to zrobić, żeby nie, nie, nie tego. Ale w dziejach apostolskich, w piątym rozdziele właśnie chciałem to potwierdzić, że my nie musimy się zgadzać z władzą, jeśli nam ogranicza wolność wyznania. To jest wolność wolność jest, to było wspomniane, ale to są te dwa zakresy. Wolność, które ten świat daje, ale wolność, to co nam Pan Jezus daje, to są dwa odmienne światy, tak można powiedzieć. Bo my, muszę powiedzieć, trzeba to zrozumieć, w Chrystusie jesteśmy Jego niewolnikami. No, muszę tak otwarcie powiedzieć. Czyli też nie możemy robić, co chcemy. Musimy znać wolę Pana Jezusa, czy to Mu się podoba. Ale Wtedy, kiedy Piotr i Jan byli postawieni przed synedrium, i to synedrium powiedziało, wam nie wolno w świątyni wspominać imienia Jezusa. Wy w ogóle wam zakazujemy. I wtedy odpowiedział Piotr w tym 29 wierszu. To jest dzieje apostolskie, 5 rozdział, wiersz 29 wtedy Piotr i Jan, tu apostołowie, ale to on był tylko Piotr i Jan, odpowiedzieli bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Prawda? I to widzimy w tej sekwencji, że ci, którzy przedstawiali tą władzę, tą synergium, nie musieli pod tym względem być im posłuszni, jeśli im zakazywali głosić tą Ewangelię. Ale tu jest oczywiście też inna strona tego poddaństwa. Jak nam ta władza sprzyja, jak ona nam nie robi trudności, to też nie możemy na przykład przeciwko tej władzy demonstrować albo wyrażać się negatywnie, albo ubliżać władzy, prawda? Bo dzisiaj to jest na porządku dziennym. Są takie przypadki w Niemczech i to, gdzie ta publicznie jest ta władza lżona i wyśmiewana. Ale widzimy my jako chrześcijanie, nie możemy y, te, tego jarzma z tym światem wspólnie ciągnąć. My mamy tą zdrową naukę, jak już było wspomniane, Słowa Bożego i wiemy co nam wolno, a co nie wolno. I to jest to właśnie nie to, że nas Pan chce ograniczyć w naszym działaniu, ale chce Pan nam pokazać to dobro z tym związku z Jego, bo On nas wybrał, ten lud y, na własność i On chce, abyśmy my tych jego cnotach chodzili, które on na tej ziemi, kiedy żył, i to znamy to w Ewangelii, to wykazał swoim życiem. On był ten pierwszym człowiekiem, który był do ludzi pozytywnie nastawiony, pomagał, uzdrawiał, ale i był posłuszny wobec Boga, aż do śmierci. I to w śmierci krzyżowej, jak mówi list do Filipensów, drugi rozdział, yy, siódmy i ósmy wiersz. Prawda? I my widzimy w tym wszystkim, że mamy, tak jak apostoł Paweł brał wzór na Chrystusie i my możemy brać ten wzór na Chrystusa, ale też mamy naszych współbraci, współsióstr i list do Rzymian nam coś mówi i to można przeczytać też jeśli chodzi o to posłuszeństwo wobec wiary i to jest w rozdziele Tak, to był ten ostatni rozdział. Trzynasty rozdział listu do Hebrajczyków. Siódmy wiersz. Pamiętajcie o swoich przywódcach wiary, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia naśladujcie ich wiarę. Jest tam napisane, naśladujcie ich życie. Ode mnie moglibyście być rozczarowani, o, może od innego, prawda? Ale wiara to nie jest to życie jeść i pić i, i pracować. Wiara jest to, czego się człowiek trzyma. To, co jest jego podporą. I dlatego też mamy tą społeczność, mamy ten przykład Pana Jezusa. I ta wiara którą naśladujemy, czyli idziemy w ślady Pana Jezusa, podtrzymuje nas. I też widzimy, mamy wzorce od mężów wiary, którzy swoim życiem z wiary wykonywali to, że przez słowo prawda, podpierali to społeczeństwo, które było. I jeszcze tylko krótko chcę przeczytać ten jeden wiesz z dziesiątego rozdziału. To jest list do Hebrajczyków. Cały czas jestem przy tym liście. Może ktoś mi tam pomoże ten wiersz, abyśmy nie Yy, opuszczali wspólnych zgromadzeń to jest ten 10-25 dziękuję nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia jako to niektórzy mają zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień przyjścia Pana słowo chciałbym do um, proszę, do piętnastego wersetu niech Cię nikt nie lekceważy skąd lekceważenie otwórzmy Filipian 2 bez trzeci może drugą część lecz w pokorze uważajcie jedni drugi za wyższych od siebie oczywiście, że to jest szeroki temat znowu ja nie chcę wiele miejsca zajmować, myślę, że bracia mają więcej do powiedzenia ale skąd się bierze lekceważenie? właściwie chciałbym przeczytać jeszcze ze zechiela jedno zdanie 22 rozdział To jest strona 910. Szósty werset. Oto książęta Izraelsy w Tobie, każdy zadufany w siłę swojego ramienia. Lekceważenie bierze się stąd, że uważamy siebie za wyższych. Za wyższych. Ja tylko tak króciutko opowiem taką historię, jak z początku mojej drogi z Panem. Przyjechałem do Gorzowa, do jednej społeczności, ponieważ nie znałem nikogo wierzącego. Ja myślałem, że tylko są katolicy. Tak mniej więcej, może nie aż tak zupełnie, ale nie znałem w Polsce żadnych innych y, grup wyznaniowych. Wszedłem tam i zobaczyłem pewne rzeczy, które przy bardzo nikłej znajomości Słowa Bożego już wydały mi się daleko nie trzeźwe. Podszedłem do tych ludzi, którzy wydali mi się tam głowami w tym miejscu, zawiadującymi po prostu resztą i w jaki sposób nosącymi odpowiedzialność. I zadałem mi pytanie i wyszedł do mnie człowiek i mówi dosłownie w ten sposób. Tomek, przeczytałeś całą Biblię? A ja od razu utknęło mi wszystko w w ustach, w gardle. Nie, nie mogłem powiedzieć, przeczytałem czy całą linię do dzisiaj. Nie wiem, czy przeczytałem całą od deski do deski. Nie umiałbym tego powiedzieć dzisiaj jeszcze. Może to jest powód do wstydu, ale naprawdę z szczerości bym się spytał. Ktoś, to nie wiem, czy bym mógł to potwierdzić, że każdy werset przeczytałem. A tym bardziej go na pewno nie znam i jego sensu i wypowiedzi całej myśli Bożej Ja bym powiedziałem wtedy, że nie. No to co ty się tu wychylasz? Taką odpowiedź otrzymałem. Oczywiście, że jest hierarchia pewna, którą Pan ustanowił. Nie może być tak, że człowiek zupełnie wypróbowany poucza tego, który przez Pana jest postawiony jako wypróbowany. Mamy pouczenia słowa Bożym co do tej kwestii, ale ostatecznie to za napomnienie słuszne z myślą Bożą, bo o takie napomnienie tu chodzi, to mów jeśli to jest słuszne z myślą Bożą tak napominaj to się nosi do całości do tego pierwszego drugiego rozdziału w całości o tej światowości o tych wszystkich problemach w pracy, w domu, nie wiem gdzie jeszcze jeżeli o tym mówimy a brat mnie lekceważy, bo się czuje silny bo finansowo zarządza w zgromadzeniu od lat. I co ja mu tam podskoczę? Albo bo yy, jest bardziej znany ode mnie, albo bo jest elokwentny, albo, albo, albo, bo mi się wiele rzeczy. Jeżeli cokolwiek, jakakolwiek przyczyna doprowadza do tego, że ja nie chcę być posłuszny, prostemu pouczeniu, które znajduję w Słowie Bożym. To jest to niewłaściwe i będę odpowiadał nie za to, jak on to powiedział, bo powiedział to szorstkim językiem. Obraził mnie. Albo dotknął kolejny raz w sposób niedelikatny tego, co jest moją, jak my nazywamy słabością. Bardzo nie lubię tego słowa. Nie będzie Pan dochodził na mnie jak mi to było powiedziane, tylko co mi było powiedziane. A jak było powiedziane, będzie dochodził z tym, który to powiedział. To jest oczywiste. Ale to będzie pańska sprawa. Ja będę miał swoją odpowiedzialność. Całą powagą. Jest to bardzo poważna rzecz i tylko dwa miejsca z Judy listu chciałbym nam przypomnieć, jak poważne jest to, co mamy od Pana objawione i jakie to niesie konsekwencje. Najpierw Judy, trzeci wiersz. Mamy wyraźnie powiedziane, że jest to konieczne, żebyśmy walczyli o wiarę raz przekazaną świętym. I 23 wiersz. Innych ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia. Mając w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez ciało. Wyrywanie z ognia. Czy gdybyśmy widzieli człowieka w ogniu, to gdybyśmy widzieli, że to jest jeszcze żywy człowiek, to byśmy go zostawili w tym ogniu? I też bardzo ważne jest pomów. Bardzo popularna jest dzisiaj tak zwana Ewangelia Miłości, że robi się różne socjalne działania, daje się paczki żywnościowe itd., itd., żeby ludzie przez miłość chrześcijan poznali Zbawiciela. No więc to nie są do końca rzeczy, które można tak bezmyślnie potępić, ale jeżeli zapomina się o tym, że przede wszystkim mamy mówić, to wtedy stają się one niewystarczające. Jest wyraźnie powiedziane to mów, nie inne środki. Mów, użyj słów. w połączeniu z tym, co teraz brat Grzegorz mówił, zauważmy w 15 wierszu, że jest tak mów, tak napominaj i tak strofuj. Choć tu już wskazywał brać wcześniej, że strofuj jest to może surowe określenie, niemniej właśnie przekonuj. Przekonuj, dowiedź po prostu, że tak to jest. Mianowicie, jeśli spojrzymy na końcówkę 14 wiersza, że mamy być gorliwi, gorliwi w dobrych uczynkach, czyli we właściwym postępowaniu, w tym należytym postępowaniu, możemy sobie tylko przypomnieć Galacjan 6. Dobrze czyńcie wszystkim ludziom, a najwięcej domownikom wiary. I kiedy połączymy to teraz z tym wezwaniem 15 wierszu do Tytusa, to jest to ogromnym pocieszeniem dla wielu z nas. Bo jeśli jesteś rzecznikiem dobrego, nieważne ile masz lat, ale rzeczywiście mówisz to, co odpowiada zdrowej nauce, obstajesz przy tym, będąc świadectwem tego też, że dobrze, zgodnie z tą nauką postępujesz i chcesz postępować, zarówno Ty, bracie, jak i siostro, że jesteśmy ozdobą właśnie, jak było wcześniej wspomniane, nauki Zbawiciela naszego. Gdziekolwiek jesteśmy postawieni, w pracy, w szkole, gdziekolwiek nas Pan postawił. Jeśli bronimy tych zasad, przez to, że mówię, przez to, że to mów, tak napominaj, czy też może to być przetłumaczone, zachęcaj, pobudzaj i tak przekonuj, to jest to działanie, które nie można odnieść do tego, że masz za mało lat, aby to powiedzieć. Jak często to właśnie ostrzeżenie jest niechaj nikt nie lekceważy, Bo jest, często się spotyka z tym, że odrzuca się po prostu te słowa, przypisując to wiekowi, czy też generalnie osobowości danej, i się lekceważy to po prostu. I zauważmy, to jest, to też mi leży to na sercu, niechajcie nikt nie lekceważy, to nie jest w stosunku do świata powiedziane, bo świat nas może zlekceważyć. To wezwanie jest do wierzących. Tytus w tym fragmencie kieruje się nauczająca nas i to zamyka te pouczenia. niechajcie nikt nie lekceważy pośród grona wierzących. W świecie możemy wzgardy doznać i to jest normalne, ale jeśli będziemy rzecznikami dobrego, właśnie dobrze czyniąc wszystkim ludziom, to i świat będzie miał dowód tego, kim my jesteśmy. I na czym się opieramy. To jest, wbrew pozorom, bardzo poważny wiersz. Może do tego tylko jeden przykład przeczytamy z Tymoteusza listu. Pierwszego listu do Tymoteusza. Czwarty rozdział.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 oznacza wzgardę, wzgardę wobec tej osoby. I to oglądamy na przykład, jak Herod wzgardził Panem Jezusem. Potraktował Go jako nic. Widzimy więc, czyją jest to cechą pogarda, że to są uczynki ciała, to nie są te dobre uczynki. ja bym chciał może tylko króciutko powiedzieć że to słowo niechaj Cię nikt nie lekceważy Paweł wypowiada do Tytusa i myślę, że tu chodzi o coś na co Tytus miał wpływ jeżeli Tytus mówił do wierzących a nie czynił tego to mógł zostać zlekceważony. I to jest, myślę, też yy, bardzo istotne. Jeżeli coś mówimy, a nie robimy, to możemy zostać zlekceważeni. Musiał się tak zachowywać, żeby nikt miał powód głowy. Tak, tak. Ja myślę tylko. Nie bym chciał podkreślić tą myśl Artura że rzeczywiście to jest osobiście do tytusa skierowane. Niechajcie nikt nie lekceważy. My byśmy może spodziewali się, że tu będzie do tych, którzy mieliby go lekceważyć. Nie lekceważcie go. Miałoby to po ludzku sens. Ale to jest do tytusa. Niechajcie nikt nie lekceważy. To znaczy sam swoim słowom nie odbieraj powagi. Bo tu jest tak strofuj z całą powagą. Nie odbieraj swoim słowom powagi. Na przykład przez to, że będziesz yy, robić tak raz, a raz inaczej. Będziesz mówić inaczej, a będziesz robić inaczej. To yy, napomnienie w pewnym sensie do Tytusa, Niechajcie nikt nie lekceważy, wiąże się z tym, co było napisane w siódmym wierszu i ósmym. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane sfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną. Niechaj cię nikt nie lekceważy, to jest dokładnie to, nie dawaj żadnego powodu, by twoim słowom odbierano powagę. Człowiek, reakcje z zewnątrz są różne, są czasami lekceważące, ale ostatecznie to lekceważenie, ono nie ma żadnej wagi, jeśli okazuje się, że to, co było mówione, było powiedziane, zgadzało się po prostu. Zgadzało się i było powiedziane z całą powagą i ten, kto to mówił, cały czas mówi tak samo i to samo i trwa przy tym. Nie przez upór, tylko przez to, że te słowa mają słuszność. Chciałem do tego wiersza, który był wspomniany przez Artura nie, ja go się mówię i krótko Pierwszy Tymoteusza, 4 rozdział 12 wiersz niechaj Cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem i itd. w jednym z tłumaczeń Pisma Świętego ten wiersz jest oddany następująco tak jak to brat Janek teraz powiedział, aby Cię nikt nie lekceważył z powodu młodego wieku, bądź dla wierzących wzorem. I tak dalej. Chciałem zwrócić uwagę na to, że ten list Skierowany jest do Tytusa, gdzie przebywają kretańczycy. I dwunasty wiersz pierwszego rozdziału mówi kretańczycy zawsze łgarze. A więc możemy zauważyć, że jedną z cech tego ludu to było łganie. To było naśmiewanie się z rzeczy poważnych. I mieliśmy przed sobą bardzo poważne pouczenia, które może niejednego dotknęły. W jaki sposób? Pan to wie. Ale przede wszystkim niech będzie to nam ku takiej przestrodze, że śmiać się z poważnych rzeczy nie godzi się w obliczu Boga. I nie powinniśmy nigdy lekceważyć sobie brata, który chce nam wskazać na tę rzecz, bo to jest rzecz naprawdę niegodna przed Panem. Ale też przyjmijmy sobie to, że takie lekceważenie często zaczyna się już w naszych domach. I jako rodzice, kiedy nie będziemy na to zwracać uwagi, może dojść do wielkiej klęski. Przeczytam z Księgi Ezechiela, bo Tomasz tam nie doczytał tego wersetu. Ja bym chciał może doczytać jeden werset, może dwa. drugi rozdział Księgi Ezechiela, siódmy wiersz, jest napisane tak. U Ciebie lekceważy się ojca i matkę. I jeszcze ósmy wiersz. Lekceważysz moją Świętość. Zwróćmy uwagę tutaj: jeżeli się lekceważy w domu ojca i matkę, w zgromadzeniu będzie się lekceważyć brata, który chcecie wskazać drogę, którą masz iść. W szkole będziesz lekceważył sobie nauczyciela, który chcecie czegoś nauczyć, chorego, którego będziesz widział będzie czuł się od niego silniejszy. Pamiętam, jak byłem chłopcem, który chodził do szkoły. Przechodziłem obok szkoły, która miała uczniów niepełnosprawnych, którzy byli po prostu niedorozwinięci. Kiedy szedłem razem z moimi kolegami, to często moi koledzy wyśmiewali się z tych chłopców, którzy nie wyglądali tak samo jak my przy zdrowych zmysłach. To było straszne, kiedy widziałem ten śmiech ironiczny i takie kpiny. I to też nas boli, kiedy widzimy taką ironię i kpiny. To jest prawdziwe lekceważenie. Ale przede wszystkim musimy być gotowi też jako cudzy Boży na to, że Pan każdego z nas, kiedy powołał, to musi wiedzieć, że pierwszym, który został zlekceważony, to jest sam Pan. On był zlekceważony. Jeżeli idziemy w Jego ślady, to musimy wiedzieć, że będą też i nas lekceważyć. Ale tym się nie przejmujmy. To niech dodaje nam otuchy jedynie Pan, że mamy dalej mówić, tak jak tutaj 15 wiersz mówi, to mów i tak napominaj. Dotąd aż przyjdzie Pan. Tak mamy postępować. Zatrzeliśmy tą konferencję od takiego, może powiedzieć, stwierdzenia brak autorytetów. I ten rozdział tak się zaczyna. I kochani, oni też tak się kończy. Niech Cię nikt nie lekceważy lub nie gardzi. Następne wezwanie tutaj do tego, żeby właśnie widzieć ten autorytet, ale też na ten autorytet trzeba możemy powiedzieć, trzeba wystawić siebie. Trzeba możemy powiedzieć, być tym autorytetem. Tak jak Pan Jezus Chrystus. Czy ktoś jemu odważył się powiedzieć coś sprzeciwić? Wielu się sprzeciwiało. Sam na przykład Piłat mówi ty ze mną nie chcesz rozmawiać? A co mu Pan Jezus odpowiada? On jeszcze mówi wtedy Piłat Mam przecież władzę Ciebie wypuścić Mam władzę Ciebie ukrzyżować A Pan Jezus mu odpowiada Nie miałbyś żadnej nade mną władzy Gdyby Ci nie była dla nas z góry I myślę, że tych autorytetów I tego tej powagi Potrzeba nam z góry od Boga Abyśmy może nauczyli się chodzić z Bogiem i z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który właśnie samego siebie wydał, aby nas wyzwolić i nas po prostu uczynić swoimi dziećmi umiłowanymi. Kochani, świat nie zaakceptuje tego, ale dzieci Boże muszą, powinny to akceptować. Czy jest to młodszy, czy starszy, jeśli jest dany od Boga ten autorytet, abyśmy po prostu tym nie gardzili nie lekceważyli. Bo może jedno zdanie, które ktoś wypowiada, uchroni nas od tego, że zrobimy jakiś zły krok w naszym życiu. Wspominaliśmy Abrahama i Lota. I tutaj gdy pamiętamy, gdy Lot chciał ostrzec swoich zięciów, to 19 rozdział Księgi Rodzaju mówi, że Lot wyszedł więc i powiedział do swoich zięciu, którzy mieli poślubić jego córki wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca bo Pan zniszczy to miasto ale jego zięciom wydawało się, że żartuje jeżeli będziemy oddawać się błazeńskiej mowie i też nasze życie będzie życiem błazna to wtedy ludziom, którym zwiastujemy Ewangelię, czy też w zgromadzeniu, gdy będziemy Mówić coś ze Słowa Bożego to będzie to właśnie odbiór bardziej Lota niż Abrahama. Bądźmy raczej jak Abraham, gdzie każde słowo było odbierane z pełną powagą. Zakończymy rozważanie. Dzisiaj piękność Twoja Jezu się we mnie śni. Cześć, kochany na pieśń. To nie chodzi? Gdzie mam ich? Pieśń numer 202. Zbywa jeszcze 31. Postanowiłem